Witam w kolejnej audycji. Gośćmi tej audycji są ksiądz Grzegorz Gołąb, proboszcz parafii świętego Stanisława w Skierniewicach. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie Panią i słuchacz. A także Pani Ewa i Pan Andrzej ze Wspólnoty Trudnych Małżeństw w Sechar w Skierniewicach, wspólnoty działającej przy tej parafii. Dzień dobry, Dzień dobry, szczęść Boże. Dzień dobry, szczęść Boże. Proszę księdza, czy każdy kryzys kończy się rozwodem? Każdy kryzys w Oczywiście. Istota kryzysu, tak jak już mówiliśmy sobie w poprzednich audycjach, jest taka, że jest to najlepsze miejsce wzrostu. Pan Bóg wtedy najwięcej chce nam powiedzieć. E, też psychologowie mówią o dezintegracji pozytywnej, etc. Więc... No tak, ale zgodnie się ksiądz ze mną, że jeżeli coś złego dzieje się, to trudno dostrzec w tym czymś złym coś dobrego. To jest raz, a dwa, że jeżeli to złe zaczyna się dziać we wspólnocie, która już długi czas trwa. Więc nawet nie tylko znamy tą drugą osobę, e, nie tylko przerabialiśmy już wszystkie nasze pytania, ale świetnie znamy wszystkie odpowiedzi na te nasze pytania. I często wydaje się, że jest to sytuacja bez wejścia, podczas gdy tak nie jest. Też jest piękne tutaj pierwsze przykazanie, jakie Bóg daje Izraelowi, mówiąc o dziesięciu przekazaniach, daje taką pierwszą inwokację: słuchaj Izraelu. Czyli trzeba słuchać tej drugiej osoby przede wszystkim, tak. A może nawet pozwolić jej się wypowiedzieć. Nie tylko stawiać pytania i formatować ją swoimi myślami, ale niech ta druga osoba powie, co jej w duszy gra. Czyli musi zdobyć zaufanie, musi być zbudowana relacja, a wtedy może się okazać, że bardzo blisko mamy do rozwiązania. Ile lat trwa pana małżeństwo? No, w wrześniu minie 22 lata. To bardzo długo. Udało poznać się tą drugą osobę? Teraz mam wrażenie, że na nowo poznaję chyba. To było takie troszeczkę jakby bieg ciągły, praca. Aż to zaczęło no, tak powoli jakby wszystko wysychać, bo potem przychodziły dzieci. Gubiliśmy samych siebie jakby w pewnym momencie. Dość długo obwiniałem żonę o ten stan rzeczy, że ja przychodzę zmęczony z pracy, chcę się odprężyć, aż ona czegoś ode mnie oczekuje. No i to zaczęło do, przez lata prowadzić no, do takiego wysychania tego źródełka jakby. Oprócz no, czego... Zabrakło troszeczkę Boga. Znaczy, to nie, nie znaczy, że nie byłem wierzący, tylko no, ta wiara była taka bardziej tradycjonalna. Nie przykładałem się do tego troszeczkę. To doskierało i, i moje żonie, i, i dzieciom, i rodzinie. To zaczęło się pra, pra, praktycznie na rodzinie cały czas odbijać. No i to tak trwało, trwało, trwało. Nie robiłem nic w tym kierunku, żeby to naprawiać. No aż zaczęło wszystko toczyć się po równi pochły w dół. Dlaczego pan nie uciekł w krytycznym momencie? To znaczy ja jakoś tak mam zakodowane w sobie, dla mnie małżeństwo jest, zawsze jest, było i będzie świętością. Nigdy nie dopuszczałem czegoś takiego jak rozwód, mimo że nawet te, te słowa padały w czasie jakichś tam sprzeczek, kłótni, ale nigdy, no, nie myślałem o rozwodzie, no, nie dopuszczałem takiej myśli nawet do siebie, że można zostawić rodzinę, żonę. No niemniej przestałem sobie radzić w tej sytuacji. To zaczęło być tak już takie destrukcyjne to wszystko. No i wtedy zacząłem szukać właśnie pomocy na stronach chrześcijańskich Internecie. No i tak trafiłem właśnie do Sycharu. Ale sam, bez żony. To znaczy bez żony. No żona jakby w pewnym momencie postawiła taki warunek, że no bez Boga nic nie zbudujemy wspólnie. No i to jakby tak ukuło mnie dość mocno i zacząłem po prostu po nocach siedzieć, myśleć. No i tak doszło do, najpierw do maila do pani Ewy potem do pierwszej rozmowy. No i od, ta, od tego momentu już na spotkania Sycharów staram się przychodzić regularnie. Od tego momentu jakby zaczęła się jakby moja przemiana tworzyć. Ale zaprosił pan na przykład żonę do, do tego, żeby uczestniczyła w To znaczy próbowałem, żona nie, nie czuła się na siłach. Ja nie chciałem nalegać po prostu, tak żeby naturalnie wszystko przebiegało. Także żona wie... Jest za tym. Znaczy, że ona należy do innej wspólnoty z kolei także no, też krąży wokół tego samego jakby, tematu cały czas, no, ale no, nie chciałem nic na siłę robić. Poza tym zacząłem dostrzegać w sobie masę egoizmu, takich błędów różnych, zaczęło to wynikać w trakcie. Znaczy, wcześniej musiała być jakby taka spowiedź Księdza Grzegorza. Długo się z tym zbierałem bardzo długo, bo miałem bardzo dość długą przerwę w tej kwestii. I od tamtego momentu jakbym zrzucił taki ciężki balast z siebie. Także no, zaczęło mi się łatwiej żyć, łatwiej dostrzegać. Zacząłem tak zaglądać na, na co dzień do Pisma Świętego. Trudno było przyznać się do tego, że to moja wina? Znaczy ja cały czas się przyznaję, cały czas szukam swoich błędów. Od samego początku? To znaczy od, odkąd zacząłem chodzić do sycharu. W zasadzie niby wiedziałem, że to jest moja wina, że dużo przyczyniam się do, do, do rozkładu tego małżeństwa. No ale jakby praca, zmęczenie swoje brało i jakby uciekałem od jakichś obowiązków rodzinnych. Czyli nie jak dobrze rozumiem, nic pan nie stracił przyznając się do winy. Wręcz Bo niektórzy uważają, że, że jak przyznają zyskuje. się do winy, nie, nie, nie, nie. Z tak, z zyskuje. to duma ucierpi. Hmm? Tak, dokładnie. nie, nie, nie. Nic, nic takiego. Odkąd działam razem z tym, co Jezus zgłosił, także no, nawet nie pomyślałem, żeby jakiś uszczerbek, do, jakiegoś uszczerbku doznam na, na sobie. To jest niesamowite. Pozwolę sobie tutaj wejść na chwilkę. To jest niesamowite, że słuchając Boga, Święty Augustyn to bardzo ładnie sformułował, że jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystkie osoby i rzeczy są na właściwych miejscach, ale jak Bóg porządkuje. I to, co Pan Andrzej mówi, Słowo Boże. Pan Bóg stwarzał przez słowo świat. Więc jeżeli my to, to, to słowo nakładamy na siebie, nasiąkamy tym słowem, oblekamy się w to słowo, to on od nowa czyni rzeczywistość, harmonię. To jest, to jest niesamowite doświadczenie. No tak wracamy tutaj też jeszcze do jednej rzeczy, proszę księdza, o której chyba wcześniej w audycjach też była mowa, że trzeba przyznać się do winy, tak? Bo bez tego chyba dalej się nie ruszy z miejsca. Nawet cały ten rok jubilauszowy miłosierdzią z tego zachęca, że Bóg chce nam okazać miłosierdzi. Tylko trzeba nam to miłosierdzie wziąć A w jakiej postawie? Uznania swoich ran No bo ja nie mogę przyjść do lekarza po lekarstwo Tłumacząc, mu, że jestem zdrowy Muszę chcieć powiedzieć, to mnie boli Tę ranę zadałem ja i okaże się, że w tych ranach jest zdrowie. No ale też okazuje się, że chodzimy do spowiedzi w konfesjonale, potrafimy przyznać się do swoich win, a przed drugim człowiekiem nie jest to takie proste. To prawda, bo zawsze wydaje nam się to, co tutaj też pani pytała pana Andrzeja, że runi jakiś nasz obraz. Ale tak jak pan Andrzej mówił, on już na tyle był zmęczony tą sytuacją, że już wiedział, że nie chodzi o obraz. Chodzi o to, żeby zacząć żyć. Ponieważ pan Andrzej tutaj jest, można powiedzieć, rodzynkiem w tym naszym cyklu audycji, ilu mężczyzn decyduje się na to, żeby przyjść do was i, i poprawić sytuację w swoim małżeństwie, bo wydawało mi się, że są to tylko kobiety. Tak, jak pani powiedziała, są mężczyźni i to są rodzynki i cieszymy się też z obecności mężczyzn w naszej wspólnocie, bo wtedy, kiedy jest dzielenie się, pokazują nam trochę taki inny punkt patrzenia, też taki męski punkt patrzenia, jakieś konkrety. No, my kobiety mamy to do siebie, że bardziej jesteśmy w emocjach, natomiast no, to jest też takie dla nas budujące, że, no, że mężczyźni szukają wyjścia z tych trudnych sytuacji, że im zależy na małżeństwie. Czyli to jest też taki dobry przykład dla nas. Poza tym niszczy się pewien stereotyp, że tym takim agresorem, żeby nie powiedzieć, jakoś mocniej jest mężczyzna przeważnie w związkach. Bo na przykład na tych ogólnospolskich spotkaniach, gdzie miałem okazję kilka razy być, jest naprawdę zdecydowana część mężczyzn. Trudno procentowo to rozkładać, ale, ale jest bardzo wielu tych mężczyzn. Też i w naszej wspólnocie. Pan Andrzej przychodzą też inni panowie. I co dla mnie też jest ważne, ta wspólnota jest bezpieczna. Oni nie szukają relacji między or so Czyli ten kryzys nie pozwala, znaczy nie, nie, nie powoduje w nich takiego myślenia, że mogę gdzieś zbudować jakiś związek. Nie. Oni naprawdę szukają wsparcia. To jest też niesamowite. No i też pokazuje to, że uratować małżeństwo może zarówno kobieta jak i mężczyzna, bo to jest obowiązek i kobiety, i mężczyzna. Jak najbardziej to jest ich wzajemna relacja i to jest to potwierdzanie miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej. Właśnie w tym kryzysie Słyszałem piękne świadectwo kobiety, która mówiła, że ilekroć jej mąż przychodził, czy pijany, czy jakiś zrezygnowany, czy jakiś agresywny, to wtedy zanim coś mu powiedziała, powtarzała sobie w głowie, ślubuje ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Przysięga często wraca do pana, panie Andrzeju? Prawie codziennie teraz. Ja starałem się zawsze trzymać tej przysięgi. Dla mnie to była jakby świętość, która utkwiła w mojej pamięci. I staram się trzymać. No, czasami ciężko jest y, dorównać kroku tej przysięgi, bo jak człowiek jest zaganiany, to o wielu rzeczach zapomina się na co dzień. Ale w tej chwili jakby na nowo odkrywam nasze małżeństwo. Nauczyłem się żonę akceptować, kochać nie tylko jej zalety, ale również wady, przebaczać. Znaczy, na, nawet stwierdziłem, że nie ma, nie ma co przebaczać, bo to wszystko naturalnie się jakby... można, Wreszcie możemy normalnie rozmawiać w tej chwili. Słuchając siebie nawzajem Dokładnie. rozumiem, tak? przypomnijmy jeszcze, gdzie osoby, które by tego chciały, mogą znaleźć informacje o wspólnocie? Nasza strona internetowa to jest www.sychar.org. Jest też forum pomocy www.kryzys.org i strona naszego ogniska w Skierniewicach www.skierniewice.sychar.org. Dziękuję bardzo. Ja przypomnę, że gośćmi audycji byli dziś ksiądz Grzegorz Gołąb, proboszcz parafii św. Stanisława w Skierniewicach. Szczęść Boże, ale no ja. I pani Ewa, także pan Andrzej, członkowie wspólnoty trudnych małżeństw przy kościele św. Stanisława w Skierniewicach. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.